Howard Phillips Lovecraft Widmo nad Incmów Rozdział 5. Lekki deszczyk przywrócił mnie do przytomności w zarośniętym gąszczem wykopie kolejowym. Nastał już dzień kiedy chwiejnym krokiem wydostałem się na drogę, w bagnie nie znać już było żadnych śladów. Przyprawiający o mdłości zapach ryb zniknął, rozpadające się dachy Incmów i pochylone strzeliste wieże Majaczyły szarością na południowo-wschodnim widnokręgu, ale na całym tym pustym, słono-bagnistym terenie nie wypatrzyłem żywej duszy. Mój zegarek jeszcze chodził. Okazało się, że minęło już południe. Cała ta koszmarna rzeczywistość, z którą się zetknąłem, wydawała mi się teraz niejasna, ale czułem, że u jej podnóża leży jakieś straszne zło. Postanowiłem uciekać od tego nieszczęsnego insmów uprzednio, jednak sprawdziłem, czy przy tak nadwyrężonych siłach jestem zdolny do dalszej wędrówki. Choć byłem słaby, głodny, przerażony i oszołomiony, stwierdziłem, że mogę jednak iść dalej. I tak ruszyłem błotnistą drogą do Rowli. Nim zapadł wieczór, dotarłem do wsi, w której mnie nakarmiono, a także godziwie odziano. Zdążyłem na wieczorny pociąg do Archam i następnego dnia odbyłem długą i poważną rozmowę z urzędnikami państwowymi. Potem powtórzyłem wszystko w Bostonie. Zasadnicze elementy tych rozmów znane są ogłowi. Ja zaś, dla odzyskania równowagi, życzyłbym sobie, aby już nic więcej nie było do powiedzenia. Jakieś szaleństwo chyba mi ogarnia, a jednocześnie jeszcze większy lęk. Może nawet coś jeszcze bardziej niepojętego. Nie trudno sobie wyobrazić, że zrezygnowałem z dalszej wytyczonej trasy podróży. Tak bardzo liczyłem na ciekawe doznania widokowe z dziedziny architektury i dawnej przeszłości. Nie miałem też już odwagi oglądać tego dziwnego klejnotu, jaki podobno znajdował się w Miskatonic University Museum. Urozmaiciłem sobie jednak pobyt w Arkham zebraniem genealogicznych notatek, które od dawna mnie interesowały. Były to co prawda bardzo pobieżne dane, ale mogły mi się przydać później, kiedy znajdę czas na ich zestawienie i skodyfikowanie. Opiekun Stowarzyszenia Historycznego, pan E. Lapman Peabody, uprzejmie służył mi pomocą i wyraził niezwykłe zainteresowanie, kiedy powiedziałem mu, że jestem wnukiem Elizy Orn z Arkham, która urodziła się w 1867 roku i poślubiła Jamesa Williamsona z Ohio, mając lat 17. Mój wuj, a brat mojej matki był prawdopodobnie w Arham wiele lat temu, w tej samej sprawie co ja. Rodzina mojej babki była, zdaje się, przedmiotem miejscowego zainteresowania. Pan Peabody powiedział, że wiele mówiono na temat małżeństwa jej ojca, Benjamina Orn, tuż po wojnie domowej, ponieważ zdziwienie budzili przodkowie jego wybranki. Była podobno sierotą po marszach z New Hampshire, a kuzynką marszu z Essex Country ale uczyła się we Francji i raczej nie znała swojej rodziny. Prawny opiekun lokował jej pieniądze w bostońskim banku, które były przeznaczone na jej utrzymanie, a także francuskiej gubernantki. Nikt w Archam nie znał nazwiska tego opiekuna, o którym z czasem ślad zaginął i gubernantka przejęła jego rolę na zasadzie polubownej umowy. Francuska żyjąca już od dawna milczała na ten temat, a podobno wiedziała znacznie więcej niż mówiła. Najbardziej jednak zdumiewał wszystkich fakt, że nie można było umiejscowić rodziców tej młodej dziewczyny. Enoch i Lydia z Domu Meser w marsz wśród znanych rodzin w New Hampshire. Wielu przypuszczało, że była córką któregoś z tych głośnych marszów, miała bowiem tak charakterystyczne dla nich oczy. Jeszcze większym zaskoczeniem była jej wczesna śmierć przy urodzeniu mojej babki, która była jej jedynym dzieckiem. Mając już ustalony, niezbyt przyjemny stosunek do samego nazwiska Marsz, niechętnie przyjąłem wiadomość, że przynależy ono do genealogicznego drzewa moich przodków. Nie sprawiło mi też przyjemności, kiedy pan Peabody napomknął, że ja mam oczy Marszów. Ale wdzięczny mu byłem za wszystkie informacje, które z pewnością okażą się dla mnie pożyteczne. Wziąłem też ze sobą swoje notatki, a także wykaz przepisanych z ksiąg danych odnośnie rodzinie Ornów. Prosto z Bostonu pojechałem do domu do Toledo, a potem spędziłem miesiąc w Momi, żeby przyjść do siebie po tej strasznej przygodzie. We wrześniu pojechałem do Oberle na, na ostatni rok studiów i aż do czerwca pochłonięty byłem nauką i różnymi innymi sprawami, tylko od czasu do czasu wizyty przedstawicieli rządowych w związku z kampanią rozpoczętą na skutek mojego zeznania przypominały mi o tym, co przeżyłem. Mniej więcej w połowie czerwca, w rok po pobycie w Insmów. Spędziłem tydzień u rodziny matki w Cleveland. Tam sprawdziłem moje genealogiczne dane z różnymi notatkami, wiadomościami przekazanymi ustnie i tym, co pozostało w spadku, chcąc sporządzić dokładniejszy wykres. Nie było to zadanie przyjemne, gdyż atmosfera w domu Williamsonów zawsze mnie przytłaczała. Panowało tam jakieś niezdrowe napięcie i moja matka nigdy nie zachęcała mnie do odwiedzania jej rodziców, kiedy byłem dzieckiem natomiast chętnie widziała u nas w toledu swego ojca. Urodzona w Arkham babka wydawała mi się dziwna, prawie że mnie przerażała i wcale nie bolałem nad tym, kiedy całkiem zniknęła. Miała wtedy osiem lat i mówiono, że zrozpoczona uciekła z domu po samobójstwie swojego wuja Douglasa, a jej najstarszego syna. Zastrzelił się po podróży do Nowej Anglii, tej właśnie podróży, o której wspomniano mi w Stowarzyszeniu Historycznym w Arkham. Był podobny do babki i też go nie lubiłem. Mieli jakieś dziwne spojrzenie, nigdy nie mrużyli oczu i czułem się w ich obecności nieswojo. Moja matka i wuj Walter wyglądali inaczej. Przypominali ojca, ale już biedny kuzyn Lorenz, syn wuja Waltera, był niemal wiernym wizerunkiem babki. Z powodu złego stanu zdrowia umieszczono go na stałe w zamkniętym sanatorium w Kanton. Od czterech lat go nie widziałem, ale wuj wspominał kiedyś, że stan jego zdrowia i umysłu jest bardzo niedobry. To zmartwienie stało się zapewne przyczyną śmierci jego matki przed dwoma laty. Tylko więc dziadek i jego owdowiały syn mieszkali teraz w Cleveland, ale wspomnienie przeszłości ciążyło nad ich domem. Wciąż nie lubiłem tego miejsca i starałem się jak najszybciej przeprowadzić tam mój wywiad. Różne dokumenty i to, co zostało przekazane ustnie, w dużej mierze uzupełnił jeszcze opowiadaniem dziadek. Ale jeśli chodzi o wieści na temat Ornów, musiałem głównie polegać na wuju Walterze, który przedstawił mi całe swoje zbiory w postaci notatek, listów, wycinków, fotografii i miniatur. Wszystkiego, co otrzymał w spadku. Kiedy przeglądałem listy i zdjęcia, jakie pozostały po Ornach, przeraziłem się swoimi przodkami. Jak już wspomniałem, Babka i wuj Douglas zawsze wywołali we mnie jakiś niepokój, ale teraz, kiedy patrzyłem na ich fotografię, budziła się we mnie odraza. Byli jacyś zupełnie inni. Z początku nie mogłem tego zrozumieć, ale stopniowo zacząłem podświadomie porównywać, choć za wszelką cenę starałem się odrzucić nawet najlżejsze przypuszczenie. Tak charakterystyczny wyraz ich twarzy miał teraz dla mnie zupełnie inną wymowę niż dawniej, a gdybym się głębiej na tym zastanowił, na pewno napełniłoby to mnie panicznym lękiem. Największego szoku doznałem jednak wtedy, kiedy wuj pokazał mi biżuterię Ornów. Przechowywano w depozycie w banku. Niektóre rzeczy były misternie i ciekawie wykonane, lecz w jednej szkatułce znajdowały się klejnoty mojej tajemniczej probabki, a wuj nie miał ochoty jej otwierać. Powiedział, że są dziwaczne i brzydkie, i jak się orientuje, nikt ich nigdy nie nosił, choć babka lubiła na nie czasem popatrzeć. Wiązała się z nimi jakaś legenda, że przynoszą nieszczęście, a francuska guwernantka probabki powiadała, że nie należy ich nosić w Nowej Anglii, bezpiecznie można je tylko zakładać w Europie. Odwijając te klejnoty powoli, niechętnie wuj ostrzegał mnie, że będę zaskoczony ich niespotykanym i odrażającym wyglądem. Artyści, archeologowie, którzy je widzieli, ocenili wysoko ich mistrzowską robotę i niezwykły egzotyzm, ale nie potrafili określić z jakiego materiału zostały wykonane, ani też zakwalifikować je do jakiejkolwiek znanej na świecie tradycyjnej sztuki. Znajdowały się tam dwie bransoletki, tiara i coś w rodzaju broszy, na której wyryta była rzeźba z motywami tak wymyślnymi, że trudno było na nie patrzeć. Przez cały czas trzymałem na wodzy uczucia, ale twarz zdradziła narasające we mnie przerażenie. Wuj zaniepokoił się moim wyglądem i przestał odwijać klejnoty. Na moją prośbę w końcu jednak odwinął je wszystkie, ale bardzo niechętnie. Spodziewał się, że okażąc zdumienie na widok tiary, nie spodziewał się jednak mojej reakcji. Ja zresztą też nie, bo wydawało mi się, że jestem przygotowany na to, co zobaczę. Ja natomiast, nie powiedziawszy ani słowa, zemdlałem, Podobnie jak rok temu w wykopie kolejowym ukryty w gęstwinie dzikich róż. Od tego dnia życie moje stało się jedną wielką udręką pełną lęku i nieustannych rozważań. Już sam nie wiedziałem, ile w tym wszystkim jest szkaradnej prawdy, a ile szaleństwa. Moja prababka wywodziła się z marszów nieznanego pochodzenia, zaś pradziadek mieszkał w Arkham. A czy to zadok nie powiedział, że córka Obeda Marsza i jego żony potwora została wydana podstępnie za mąż, za młodego człowieka z Arkham? I co miała znaczyć uwaga starego pijaka o podobieństwie moich oczu do oczu kapitana Obeda? Także w Arkham Kustosz Stowarzyszenia Historycznego powiedział, że mam oczy marszów. Czyżby obet marsz był moim prapradziadkiem? Kim wobec tego była? Albo czym moja praprababka? Może to jednak jest jakieś szaleństwo? Te biało-złote klejnoty mógł przecież kupić ojciec mojej prababki od jakiegoś marynarza z incmów. A spojrzenie wytrzeszczonych oczu babki i wuja, który popełni samobójstwo, mogłoby być tylko moją fantazją, czystą fantazją, rozbudzoną pobytem w Incmów, który takim mrokiem spowił moją wyobraźnię. Ale dlaczego wuj popełni samobójstwo, prześledziwszy losy naszych przodków w Nowej Anglii? Przez ponad dwa lata walczyłem z tymi myślami i nawet z pewnym powodzeniem. Ojciec załatwił mi posadę w zakładzie ubezpieczeń i zatopiłem się w pracy biurowej bez reszty. Jednakże zimą 1930-1931 zaczęły mnie nawiedzać straszne sny. Z początku tylko co pewien czas i niezbyt wyraźnie, ale w miarę mijających tygodni zaczęły występować coraz częściej i coraz wyraźniej. Otwierały się przede mną ogromne płacie wody, a ja zdawałem się wędrować pośród zatopionych, tytanicznych portyków i labiryntów o pokrytych wodorostami cyklopowych murach, mających za współtowarzyszy jakieś groteskowe ryby. Potem zaczęły się pojawiać inne postacie, a ja budziłem się zdjęty niesamowitym lękiem. Podczas snu zupełnie się ich nie obawiałem. Byłem jednym z spośród nich. Miałem ich nieczłowieczy wygląd. Poruszałem się w wodzie na ich sposób i... Zanosiłem modły w ich świątyniach na dnie morza. Działo się w tych snach o wiele więcej niż zdołałem zapamiętać, ale byłoby to wystarczające, aby mnie uznać za albo geniusza, gdybym kiedykolwiek ośmielił się to opisać. Coś naprawdę strasznego osiłowało wywrzeć na mnie swój wpływ. Czułem to wyrwać mnie z normalnego życia i wciągnąć... Nie pamiętam, otchłań mroku i nieznanego świata. Miało to na mnie wręcz okropny wpływ. Coraz bardziej podopadałem na zdrowiu, co odbijało się też na moim wyglądzie, aż w końcu zmuszony byłem zrezygnować z pracy i żyć spokojnie w odosobnieniu, jak inwalida. Na skutek wyczerpania nerwowego, chwilami jak zauważyłem, nie mogłem zamknąć oczu. Wtedy gorączkowo zacząłem się przeglądać w lustrze. Nie jest przyjemnie obserwować zmiany, jakie czyni choroba, ale w moim przypadku miało to podłoże o wiele bardziej skomplikowane. Zauważył to także mój ojciec, bo zaczął mi się coraz częściej przyglądać z wyrazem zdumienia i lęku na twarzy. Co się ze mną dzieje? Czyżbym zaczynał być podobny do babki i wuja Glasa? Którejś nocy śniło mi się, że spotkałem się z moją babką nad morza. Mieszkała w fosforyzującym pałacu, o wielu tarasach, otoczonym ogrodem, jakby zarażonych trądem koralowych krzewów i groteskowych, wieloramiennych, kryształowych kwiatów. Powitała mnie serdecznie, choć równie dobrze mógł to być uśmiech ironiczny. Zmieniła się, jak wszyscy w wodzie, i oznajmiła mi, że nigdy nie umarła. Wybrała się natomiast tam, gdzie syn jej Wszystkiego się dowiedział, a potem przyniosła się do świata, którego cudami przeznaczonymi także i dla niego zgarcił, zabijając się z pistoletu. Ten świat przeznaczony jest także i dla mnie. Nie zdołałem przed nim uciec. Nigdy nie umrę. Zawsze będę żył wśród tych, którzy żyli już wtedy, kiedy jeszcze człowieka nie było na ziemi. Spotkałem także jej babkę od 80 tysięcy lat, Ptyta żyje w Itan i tam właśnie udała się po śmierci obeda marsza. i nie zostało zburzone przez ludzi żyjących na ziemi, choć strzelali siejąc w morzu śmierć. Stało szkodzone, ale nie uległo zniszczeniu. Jego mieszkańcy są niezniszczalni, choć czasem zdarza się, że paleogoniczne czary dawno zapełnionych starych bóstw Obejmują nad nimi władzę. Obecnie spoczywają, ale któregoś dnia, o ile nie zapomną, znowu powstaną, aby złożyć daninę wielkiemu Ktulu, jakiej żąda. Ich nowe miasto będzie większe niż Insmów. To planowali, że się rozprzestrzenią, a na razie wybudowali sobie to miasto przejściowo. Na drugie muszę jeszcze zaczekać. Za śmierć ludzi na ziemi, do której się przyczyniłem, muszą ponieść karę, ale nie będzie ciężka. W tym śnie ujrzałem po raz pierwszy szagoty, ale w tym momencie obudziłem się z przerażliwym krzykiem. Kiedy spojrzałem w lustro tego ranka, nie miałem już wątpliwości, że całkiem przebrałem wygląd mieszkańca Innsmouth. Dotychczas nie odebrałem sobie życia jak Wojt Kupiłem pistolet automatyczny i nawet już się przymierzałem, ale nawiedzające mnie ostatnio sny powstrzymywały mnie od tego kroku. Moje napięcie nerwowe i lęk słabną powoli. Czuję jak nieznane głębie mórz przyciągają mnie do siebie. Już się ich nie boję. Słyszę i wykonuję w snach dziwne rzeczy, a budzę się zachwycony. Nie w lęku. Nie wierzę, abym musiał czekać na całkowitą przemianę jak inni. Jeśli bym czekał, ojciec zamknąłby mnie pewnie w zakładzie, tak jak zamknięto biednego kuzyna. Oszałamiające niesłychane i wspaniałe rzeczy oczekują mnie tam w głębinach i wkrótce postaram się je odnaleźć. Ja, ja, nie, ja się nie zabiję. Nic mnie do tego nie skłoni. Zorganizuję ucieczkę mego kuzyna z tego domu szaleńców w kantonie, i obaj wybierzemy się do spowitego cudowną tajemnicą Inzmów. Popłyniemy do Rafy i zanurzymy się w czarną otchłań. Dotrzemy do usianego kolumnami miasta cyklopów i dachle, i w tej siedzibie morskich istot będziemy mieszkać w fale i wspaniałości na wieki tłumaczenie Ryszarda Grzybowska, czytał Jacek Brzezowski, muzyka Błażej Lindner